Here's Johnny! They're coming to get you, Barbara. precious! Expecto patronum! Look at me, Damien! yippee motherfucker. ech <laughs> er Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary! Żarłok i skóra i Mando Jerry Trzymac oraz na.. <głos> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy!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 Yy, a dokończymy, jeszcze z Jason Bondem i z Rambo, no ale właśnie wyg z wyglądu zewnętrznego dodatkowo Aha. właśnie wybijający się w tłumie wielki gość yy, no Tom Cruise taki nie jest ale z drugiej strony to jest taki film, dochundra. magia filmu no przecież kurczę, Kiefer Sutherland grający Bauera to też przecież jest taki mały pierdel, a tego nie widać nie? Yy, Sylwester Stallone też nie jest wielkim gościem no pamiętam w Rambo to w ostatniej scenie jak go wyprowadzali z, na komisariat to było widać, że on tam o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 No tak, może coś w tym jest. No ja wiem, ja wiem. No ja chodzimy wiem, o to wiem, zastraszenie wiem. przeciwnika. Nie ja mi o taki. Ogólny ja miałem odbyw. jeszcze ten komfort, że wiesz. Ja w momencie, jak siadałem do książek, to już wiedziałem, że ten film jest, wiedziałem, kto go będzie grał, więc kompletnie. No, ominął mnie ten etap castingowy, o którym mówisz, gdzie ludzie byli najbardziej wkurzeni, gdzie sam też to krytykowałeś. Nie? Mhm. już Podchodząc do książek, jeszcze nie wiedząc nawet, o czym to jest i co tak, to jest za tak, postać, no. wiedziałem, że w filmach go będzie grał Tom Cruise. Nie? Że już go grał.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 Teraz powiem tak, rzeczywiście jeden film nie istnieje, natomiast no, no, ja lubię tego Terminatora, mnie się on podobał. Filmy były to jednak gech. ze specyficznej półki. I, no, nie wiem o co ci chodzi. To i były porażki takie tego do ciebie, się, się obawiałem, A też zagrał całkiem ciekawie, też bardzo fajna postać. W ogóle ja nie mam tutaj zastrzeżeń castingowych przy tym filmie. Taką dygresję rzucę. Będzie grał w Legionie Samobójców? Nie Kapitęna wiem, nie Bumeranga, śledzę za nie? bardzo nowego filmowego DC, szczególnie po ostatnim A, filmie. Widzi. Także w ogóle Legionu Samobójców, nie, nawet jeden trailer widziałem chyba i nic więcej.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 No to dzięki za rozmowę. Dziękuję ci również bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia, hej. Cześć. Cześć. It's over. You just